No, jeszcze nie tym razem, bo to była misja zwiadowcza. A z nami w trójce pan Marek Weiss, reżyser operowy, autor także powieści. No, ale opowieści to może następnym razem. Mamy przynajmniej powód, żeby się umówić. A teraz o tym, o tych, którzy ci towarzyszą i którzy też mają wpływ Ogromny wpływ na inscenizację. Jak powiedział yy, Michał, mam, mamy 7 minut na, na to, żeby opowiedzieć. To, to jest bardzo trudne w radiu, ja wiem, ale trudno. Będę ci podpowiadała, o właśnie, yy, scenografia Wiesław Olko. Wiesław Olko to jest yy, mój serdeczny przyjaciel. Od wielu, wielu lat yy, pracowaliśmy razem... Już przy pierwszych moich inscenizacjach w Teatrze Wielkim w Warszawie robiliśmy takie rzeczy jak Trawiata, Magbyt, a przede wszystkim Bramy Raju. Spektakl niezwykły, który dzięki niemu powstał. I to jest człowiek, który ma niezwykły dar i talent do, do zobaczenia na scenie tego, co mu się opowie, bo... Zwykle tak jest, że inscenizator, czyli Marek Weiss przychodzi do niego, opowiada mu co, jak sobie wyobraża, co powinno być na scenie. I on to potrafi genialnie zwizualizować, namalować, narysować, naszkicować. I to no, jest wybitnym bardzo scenografem i dekoratorem, tak bym nazwał. Zresztą prowadzi wspaniałą firmę też taką, która się zajmuje w wyposażeniem wnętrz i najdroższych na świecie lokalnych. Mm. Mm -hmm. y tutaj... To to tak? Tu, to Ja go trochę jak boi, to namówił Verdiego, to ja go tak namawiałem na tę realizację, bo on też nie chciał. On już w operze nie, tym bardziej, że to, co on dostaje, honorarium, które on dostaje w operze, to on y, wydaje na ołówki do tych projektów, z których żyje potem naprawdę. <grym> no coś takiego. Tak, tak, także to jest no, y, nasze honorarie operowe są bardzo śmieszne w porównaniu z tym, co ci ludzie rzeczywiście mo mogą zarabiać. To samo to dotyczy autorów kostiumów, czyli Paproski, też moich przyjaciół Paprocki, Brzozowski, którzy też zajmują się sztuką taką modową. Old culture. no Tak, i robią wspaniałe projekty modowe, a jednocześnie kochają teatr, interesują się teatrem i dają się namówić na te marne pieniądze, które dostają za to, co zrobią w teatrze, żeby jednak Pomyśleć o, o kostiumach i o tym, jak człowiek powinien być ubrany nie zewnętrznie od strony kostiumu mhm. i potem wsadzają to wyobrażenie, to, to, to dzieło sztuki na cokolwiek. To może być manekin, może być modelka, która nie ma o niczym pojęcia, może być model, który zajmuje się w ogóle czymś innym w życiu. Wszystko jedno. A tutaj nie. Tu jest postać, która ma swoją biografię, swoje nerwy, swoje przeżycia i trzeba ten kostium tak wymyślić, żeby to do tego pasowało. To nie jest tylko wyobrażenie samej materii kostiumowej. Mm -hmm, no Także i teraz... współpraca z nimi to jest też wyzwanie i piękne zadanie i wielka frajda, że oni patrzą na to wszystko. Wiesz, scenograf, prawdziwy scenograf, prawdziwy kostiumolog to jest człowiek wykształcony na bazie różnego rodzaju y, historii teatralnych. I oni, tak jak każdy zawodowiec artysta, ma różne etykiety, ma różne przyzwyczajenia, ma przekonanie, że musi być jakaś gama na scenie, że jakieś musi być, muszą być jakieś proporcje, że są pewne zasady. A taki Olko czy Paprocki i Brzozowski, oni nie uznają żadnych zasad. Oni mają zasadę taką, że on chce mieć na scenie to, co on zobaczył. To, co on sobie wyobraził. I wszelkie zasady ich nie, nie obowiązują. To mhm. jest fantastyczne. To jest takie poczucie wolności, który, którego ja się od nich uczę. Teraz będzie kobieta. Najtrudniej będzie a o kobieta, tym powiedzieć. A kobieta o, jest też współ, współautorem moich inscenizacji, dlatego że my y, pracujemy 30 lat. Byliśmy ze sobą, byliśmy jako małżeństwo w Pracujące razem w teatrze, no to jest specyficzna, bardzo zawsze para takiego, takich, takich pracowników teatralnych. Od dwóch lat nie jesteśmy razem, ale ta praca tak nas połączyła, że nie wyobrażam sobie w ogóle robienia spektaklu połączonego z jakąś choreografią, z jakimś tańcem bez niej. To ona wie dokładnie co potrzeba, ona mnie poprawia, ona mi podsuwa różne rozwiązania, a ja mam poczucie, że rządzę tym, co ona robi. że W pewnym momencie ja mówię, nie, koniec ma być taki, taki i w ogóle żadnych dyskusji. No i ma ona piękne imię Izadora. Izadora jest naprawdę wybitnym choreografem i znalazła się wśród 50 naj, najciekawszych choreografów świata w tej chwili współczesnych w takim almanachu brytyjskim. To jest wielkie osiągnięcie i wielki sukces, że została tak zauważona. No i jest taką osobą bezkompromisową, a ja szanuję ją i chcę z nią pracować dlatego, że ona się nigdy jeszcze nie pomyliła. Przez 30 lat nigdy się nie pomyliła. Jak powiedziała, że to jest do niczego, a to jest dobre, to trzeba zrobić tak, a to trzeba zrobić inaczej, zawsze miała rację. Mhm. No to ponieważ to... ja się mylę często, więc to mi zawsze imponowało. To ostatnie pytanie dotyczące Izadory. Ona opracowała tu taniec czy ruch? Znaczy, to nie ma takiego podziału. Wiesz, to yy, taniec to się... To tradycja jest taka, że jak wchodzi balet, wstawka baletowa jest i nagle jest taniec baletowy, w, nie wiem, na uczcie, czy gdzieś yy, w trakcie jakiejś akcji. Ruch, że niby jak ktoś nie tańczy, tylko się plastycznie porusza po scenie, to to jest ruch sceniczny. To są takie etykietki właśnie. Aha. Nie ma tego ograniczenia. Ona po prostu robi to, co uważa za słuszne, że ta postać powinna tak się ruszać, w pewnym momencie tak zatańczyć. A ten tancerz niech przestanie w tym momencie tańczyć, tylko tutaj stoi, patrzy i gra to coś, co się dzieje na scenie, przeżywa to i tak dalej. To jest płynne, to jest taki rodzaj panowania nad, nad rzeczywistością sceniczną, zgodnie z tym, co ona słyszy. A ona słyszy muzykę fenomenalnie. Mm. No niestety musimy kończyć tę część naszego spotkania. Y powiem, że następna piosenka to na do hasła jest sprzed tygodnia. Tajemnica. Tylko, że tydzień temu y słuchaliśmy muzyki na temat tajemnicy, ale instrumentalnej. A tutaj prosimy, prosimy Beatko, gdzie jesteś? A tutaj już ze słowami? Mm -hmm. There's a rhythm and rush these days. Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know The gears won't turn and the leaves won't grow There's no place to run and no gasoline Engine won't turn and the train won't leave Engines won't turn and the train won't leave Stay with you tonight Hold you close till the morning light The morning watch the new day rise Do whatever just to stay alive Do whatever just to stay alive. The thoughts of the man who lies there is a the truth and it's on our side, dawn is coming open your eyes. Look into the sun as a new day.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 No, i tak Michał usłyszał tajemnicę, proszę Państwa. Marek Weiss, jeszcze chwilę, przed, przed, przed tymi mikrofonami, proszę państwa. Rozejrzyj się, Marku, i czy coś ci przypomina to miejsce? Tak, tak, ja jestem tu wzruszony, dlatego że zaczynałem w ogóle pracę tutaj. Pierwsze moje prace były tu w Trójce, u legendarnej Renaty Rumel. Zapraszam, Trójki. Z Markiem Gaszyńskim pisałem zapowiedzi do różnych y, audycji ale też wprowadziłem tutaj swoje ulubione zespoły, jeszcze wtedy w ogóle nieznane, tak jak Fleetwood Mac, czy John Mayall i jego Bruce Breakers, czy pierwsza audycja na przykład o Jimi Hendrixie była moja tutaj w Trójce. To, to było fantastyczne, bo ja też odkrywałem tę muzykę i jednocześnie mogłem się nią dzielić, bo miałem możliwości sprowadzania płyt z nim, takich, które tutaj jeszcze nie były w ogóle znane. To było wspaniałe. I ta praca muzyczna tutaj pozwoliła mnie, człowiekowi, który nie jest muzykiem, tylko jest polonistą, pozwoliła potem w operze odnaleźć się nagle bez wielkiego bólu. Dlatego, że harmonia muzyczna jest oczywiście czymś pięknym. że To, że muzyka uczy nas harmonii świata, że wszystko jest ze sobą splecione, że to jest wspaniały porządek, jak świat został zbudowany... Tak jak zbudu, zbudować potrafią muzykę kompozytorzy. Ale najpiękniejsze w muzyce jest połączenie tego, jak człowiek śpiewa tę muzykę. Bo człowiek śpiewa ze swoimi emocjami, śpiewa jakiś tekst, jakieś swo, jak, jakąś poezję nam pokazuje. I to jest i w prostych piosenkach, i w ludowych przyśpiewkach, i w operze. To jest dokładnie to samo. Człowiek śpiewa swoje własne przeżycia, swoje wzruszenia dzięki muzyce, dzięki poezji, dzięki temu, że potrafi to połączyć. A potrafi to połączyć, bo ma instynkt i dar w umyśle łączenia różnych elementów ze sobą w jedną całość. To jest wielki dar człowieka, który potrafi dzięki temu budować, zdobywać kosmos i tak dalej. Potrafi łączyć rzeczy pozornie sprzeczne ze sobą. Tak jak tekst i muzyka w operze. Mm. No cudownie. Może moi koledzy, koleżanki koledzy nie mają świadomości, że to aż tak jest, kochając muzykę i mówiąc o niej, opowiadając. W związku z tym już czuję, w jakim kierunku poszybuje twoja myśl, którą powinieneś spuentować. Już wiesz o tym, że taka jest konieczność na pożegnanie. Hasłem. Hasłem dla nas, dla Michała żeby no, poddać później obróbce swoistej, muzycznej właśnie, nomen omen. Dla mnie jednym no, takim prawdziwym sakrum, czy każdy musi mieć jakieś swoje sakrum, prawda? coś świętego, co uwielbia, co gotów jest, dlatego poświęcić wiele rzeczy w życiu, to takim sakrum jest harmonia muzyczna. Harmonia muzyczna, to znaczy coś, co pokazuje... Porządek, co pokazuje nam, że świat ma sens, że nie jest chaosem, nie jest jakimś piekłem, nie jest otchłanią, w której gubimy się i nie wiemy, w którą stronę pójść. Świat jest mądrze urządzony, wspaniale zbudowany i możemy się tego uczyć dzięki muzyce. To jest niesamowite, że jeżeli jest taki akord, to następny akord musi być taki. A jeżeli obniżymy w tym akordzie jakiś dźwięk, to nagle wyjdzie smutny akord zamiast wesołego. I to wszystko się zgadza, to się wszystko potwierdza i to ma swój sens. I to jest w sercu człowieka też tak urządzone. Wszystko to jest jednością. Jeżeli coś jest jednością, to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, bo pozwala nam spokojnie oddychać i czuć się bezpiecznie. Hmm. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka, to ta trójka yy, yy, yy, od, ta odegrała trójka. Tak, tak ważną rolę, dobrze, tak, bardzo tak, się z tego tak. powodu cieszę, trójka. jestem dumna, trójka ja to powtórzę mnie za zawsze, tydzień. Trójka dla mnie była czymś zawsze niezwykłym, właściwie słuchałem tylko trójki. Oczywiście w pewnym momencie miałem przerwę z tą trójką i tak jak my wszyscy mieliśmy przerwę, że trójki się przestało słuchać, ale o tym nie warto teraz mówić. Dobrze, bo... ale to mówimy o czasach tak. bardzo, przepraszam, bardzo dawnych, czyli Mnionych. Mnionych. co, połowa lat siedemdziesiątych? Tak. Bo Renata Rumel to tamten czas. Nie, nie, ja mówię o czasie innym, kiedy trójka zmieniła swój charakter i niezależnie od, od, od was wszystkich tutaj, Działy się rzeczy przykre w trójce. Ja mówię o tamtym czasie. A tamten czas był wspaniały, tamten czas był piękny i myśmy wszyscy słuchali trójki przede wszystkim. Owszem, czasami słuchaliśmy też w jedynce lata z radiem, ale to głównie ze względu na Kolbergera, który wiersze czytał. No tak, tak. Rzeczywiście był taki kącik z poezją. Tak. Krzysztof Kolberger tak, chyba też. tak, tak. Mm -hmm, ze, ze swoją żoną? Jakoś tak to było. Ona raczej mu towarzyszyła tylko tak. No i kiedy żony się przydają? <laughs> Dobrze, to ja taki wniosek wyciągam po tym naszym spotkaniu, bo już w zasadzie ono się zakończyło. Wspominałeś tam o tym Bojto, tak on się nazywał, ten ten Bojto, tak. Aligo tak. Bojto. Mhm. Że ten młodzieniec no wywarł presję na staruszku Verdim. No to myślę, że trzeba jakichś młodzieńców nasłać na ciebie, żeby wywarli presję i żebyś po prostu od kleił się, przepraszam dosłowo słowo, od Don Carlosa i coś sobie innego wymyślił. Szkoda naprawdę opuszczać tego ten świat y pełen muzyki. Nie, no będziesz słuchał spłyt, oper? Nie, no, nie, w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Nie, wiesz, że nie słucham oper z płyt. No to... nie, w, w tym tej pracy jest tak, że, że nie da się słuchać. No właśnie mówimy o pracy. Ja nie próbuję da się cię słuchać. nawrócić na tylko, człowieka pracującego. Tak naprawdę, Tak naprawdę miłość do opery tylko jest wtedy, kiedy zaczyna się pierwsza generalna i orkiestra się stroi, wszystko już jest spięte i wszystko się zaczyna bez już mojego udziału. To to jest ten moment, kiedy opera jest fantastyczna. Natomiast płyt nie to, to są no są ludzie, którzy maniakalnie słuchają płyt operowych, ale ja tego nie mogę robić, bo mnie to od razu naprowadza na to, jak to trzeba na scenie pokazać. I, I trzeba to zrealizować, jak nachodzić. No dobrze. Ogromnie ci dziękuję. Marek Weiss po 10 latach był naszym gościem, znaczy moim gościem w Trójce pod Księżycem, wcześniej pewnie w magazynie bardzo kulturalnym, a... No, właśnie, człowiek trójki, no naprawdę, nie spodziewałam się tego. To yy, do, do zobaczenia na premierze ewentualnie. Mamy zapraszam, zaproszenie, zapraszam. Tak, tak, tak, mamy m, zaproszenie dla Państwa. Wiedzą Państwo, jak się do mnie dobić. Rozumiem, że kolejka natychmiast się ustawi. No, będzie losowanie, poinformuję szczęśliwca. Yy, na, 19, na 19 kwietnia, na niedzielę. No, a teraz będzie kolejne, ko kolejna próba zilustrowania hasła Misja, z tym, że po niej natychmiast, proszę Państwa, pojawi się wielki śpiewak operowy i będzie on opowiadał. <laughs> padło to nazwisko o Wagnerze. O <laughs> Wagnerze.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 Such a time That's why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 It's just my job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 Noc w operze, bo oto połączyliśmy się ze świetnym, światowej sławy, Bas Barytonem, panem Tomaszem Koniecznym. Przede wszystkim witamy ponownie. Witam serdecznie, bardzo mi jest miło i dziękuję serdecznie za zaproszenie do kolejnej audycji. Umówiliśmy się, kiedy rozmawialiśmy o Tristanie i Izoldzie oraz pańskim udziale w tej operze w Met. Czyli była to rozmowa z Nowym Jorkiem, teraz pan jest coraz bliżej. Mówiliśmy, się, że kiedy przybędzie pan do Warszawy, to... To będę po pierwsze w tej Warszawie bardzo krótko, bo jestem w trakcie grup w Wiedniu do latającego Holendra i do salony później. No, ale do Warszawy przyjeżdżam z okazji koncertu, który ma się odbyć 12 kwietnia. To będzie koncert z cyklu Wielkie Głosy i zaśpiewam razem z... Kamilą Nylund, wspaniałą heroiną barmerowską, moją zacną koleżanką, z którą występowaliśmy naprawdę wielokrotnie w bardzo różnych projektach. Tak obserwuję troszeczkę właśnie, jak Kamila się zmienia i tak miło było, że z Kamilą Nylund byliśmy również parą tych głównych protagonistów w pierwszej miniby Lunga w teatrze w Curychu. To był bardzo ważny projekt w moim życiu i dzięki temu projektowi właśnie w Curychu bardzo dobrze się poznaliśmy i jesteśmy... Za pan brat ze sobą, dość często się spotykamy na różnych projektach, czy to Wagnerowskich, czy to Straussowskich, więc będzie Kamilany Lund i będzie również dyrygent, yy, młody człowiek jeszcze. Ja wręcz powiedziałbym, że znam tego dyrygenta w zasadzie od dziecka, ponieważ będąc na całe miliwstearze w Dorfie właśnie miałem okazję współpracy z Robertem Indrą, to jest czeski dyrygent. On był wówczas takim dzieckiem, mówię celowo to, bo był asystentem wówczas Johna Fiore, rozpoczynającym swoją ścieżkę artystyczną, dopiero artystą. W tej chwili Robert Indra jest bardzo renowowanym, angażowanym dyrygentem w Europie, czy to w wiedeńskiej, czy monachijskiej. Jest też dyrektorem muzycznym. Teatrów w Pradze, Narodnego, Narodnie liwadlo, Także bardzo się to nasze dziecko rozwinęło w ciągu kilku lat. No i też jestem bardzo, bardzo ciekawy jestem, po pierwsze. i Jestem też bardzo szczęśliwy, że będziemy mogli wystąpić właśnie z tym dyrygentem, z Robertem Imrą. Będzie to wieczór absolutnie Wagnerowski. Ludzie mnie pytają, dlaczego, a dlaczego Wagner, dlaczego? No chociażby dlatego, że w tym roku... Mamy jubileusz z 50-lecia prapremiery Pierśina Nibelunga, która odbyła się w słynnym domu festiwalowym w Bayreuth, który został zbudowany przez Wagnera po to, żeby tam wystawiać, może nie misteria, ale ten dramat muzyczny, o którym Wagner tak dużo mówił i ten dramat muzyczny stworzył, więc dlatego właśnie Wagner, no i oczywiście tego Wagnera, tym koncertem warszawskim będę proponował naszej publiczności latem podczas Baltic Opera Festival, festiwalu, którego jestem dyrektorem artystycznym od czterech lat i w który zainicjowałem. festiwal przedwojenny w zasadzie. Wówczas to był festiwal wagnerowski. My nie mamy takich ambicji, żeby realizować festiwal wagnerowski. No to pomyśleliśmy, że w tym roku jubileuszowym trzeba jednak tego Wagnera, przynajmniej część tej tetralogii, tego ogromnego dzieła Wagnera Polski powinni zaproponować. Bardzo mało mamy tego repertuaru. Więc jest gdzieś jakaś myśl za tym wszystkim, myśl przewodnia związana właśnie z historią powstania pewnych dzieł. No a ja nie ukrywam oczywiście, jestem z tego znany, że jestem sam Wagnerzystą, człowiekiem, który nie tylko wykonuje muzykę Wagnera, ale również Pasjonuje się tą muzyką, w związku z tym mam absolutną legitymację do tego, żeby w tym konkretnym cyklu w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie zaproponować ten właśnie repertuar. Robię to z ogromną przyjemnością, również z dumą i bardzo się cieszę, że nowy dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej wspiera te moje pomysły dotyczące właśnie prezentacji twórczości Ryszarda Wagnera w Polsce. Jego jest naprawdę za mało, jest tak na, jak na lekarstwo mm. w naszym kraju. Ja bardzo na tym boleję. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Wagner należy do światowego dziedzictwa muzycznego i że my nie grając tego Wagnera po prostu plasujemy się gdzieś na poziomie nieco niższym niż ten autentyczny poziom światowy. Więc ja to próbuję gdzieś tam zmieniać. Bardzo poważnie traktuję tę moją misję przyswajania muzyki Wagnera polskiej publiczności. Zresztą skalnie trzeba Polaków zmuszać do tego, żeby Wagnera słuchali. Coraz więcej Polaków pojawia się w różnych teatrach europejskich, światowych, czy to w Met, czy, czy w Operze Wiedeńskiej, czy w Berlinie. po to, żeby właśnie posłuchać twórczości Ryszarda Wagnera. I tradycja naszego Teatru Wielkiego przecież też jest bardzo mocno związana z tym repertuarem. Tego było kiedyś dużo więcej. Wspomnę, że już nowa dyrekcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej zmieni ten fakt, że będziemy jednak śladem takich teatrów jak Praga, czy Bukareszt, czy, czy Budapeszt, proponowali polskiej publiczności, również twórczość Wagnera. To może, skoro już tyle o Wagnerze, pan zdecydował się, czy zgodził się powiedzieć, to wymieńmy te tytuły. Nie, nie, nie, są raptem trzy. Będzie pan świetnie przygotowany, ponieważ wielokrotnie występował pan w Latającym Holendrze, również na pierwszym Baltic Opera Festival, a więc Latający Holender na początek. Tak. Myśmy wybrali z Samilą oczywiście repertuar zróżnicowany, czyli taki, gdzie możemy zaproponować taki przekrój troszeczkę twórczości Ryszarda Wagnera. Nawet zastanawialiśmy się, czy nie warto byłoby może wykonać również Oper Strausa, no, ale doszliśmy do wniosku, że jednak ten jubileusz, ta konkretna okazja zobowiązuje. Także w tym koncercie 12 kwietnia zaproponujemy Państwu monologi i zaproponujemy Państwu duety. I takim słynnym duetem Wagnerowskim Rzeczywiście duetem, bo trudno mówić o duetach w scenach na przykład piosenia Nibelunga, to tak. bardziej sceny, a nie duety. W każdym razie duetem na pewno jest właśnie duet Senty i Holembra, latającego Holembra. Jeden z ulubionych moich fragmentów muzycznych. Ja uwielbiam śpiewać właśnie ten duet, uważam, że on jest jednym z naj, najciekawiej przez Wagnera, rozpisanych właśnie ensembli. Przepiękny fragment muzyczny rozwijający się, tak zaczynając się bardzo, bardzo tak powoli, gdzieś tam z nicości on się rozwija, ten duet. Potem następuje w zasadzie taka w miejscu, gdzie Holender no jednak pomimo braku swojej wiary zakochuje się w tej sencie i pozwala sobie właśnie uwierzyć w to, że jednak będzie mu dane znalezienie tej jego ukochanej, prawdziwej, tej jego jedynej kobiety, którego go uratuje. Ja zaproponuję również monolog Holendra z pierwszego aktu. To jest bardzo długa pozycja, skomplikowana technicznie, a Kamila Nylund z kolei zaproponuje inny monolog, który jest równie słynny, Izoldys z końcówki Tristana Izoldy. Ja jestem bardzo w tej chwili na bieżąco z właśnie Tristanem Izoldą, bo yes. go w dwóch miejscach, czyli w Barcelonie i potem w Nowym Jorku. Tam zresztą sukces przeogromny w tym Nowym Jorku, z czego jestem też bardzo dumny. I Kamila zaśpiewa właśnie czynny Lidę czyli Śmierć z Miłości. Tak się nazywa ten fragment. Kamila śpiewała już wielokrotnie Izoldę w różnych miejscach, no najsłynniejsze wykonania w Bayreuth. No a jako taki bonus zaproponujemy Państwu oczywiście całą trzecią scenę, ostatnią scenę z Walkirii, gdzie Botan rozprawia się z tą swoją córką. W zasadzie ją przeklina, też gdzieś tam poczowała na skalę otoczonej ogniem. Żegna się i słynne pożegnanie Botana będzie częścią tego koncertu. Oboje z Kamilą wielokrotnie śpiewaliśmy tę właśnie scenę zurychu i myślę, że żeby również Państwo będziecie mieli ogromną przyjemność posłuchania tego właśnie dużego fragmentu piersienia Nibelunga, Walkiri. Bardzo się cieszę, że to jest możliwe i że będziemy również mogli zaprezentować ten utwór z, no, ze wspaniałą orkiestrą, czyli orkiestrą Teatru Wielkiego Opery Narodowej. To są wspaniali muzycy, No i także bardzo się to zapowiada ciekawie. Tego repertuaru jest dużo. To jest duży koncert. W zasadzie można powiedzieć, że takie same chiciory będziemy śpiewali Wagnerowskie. No ale to też troszeczkę na tym polega właśnie. Cykl koncertu Wielkie Głosy. Były już koncerty włoskie i teraz będzie koncert muzyki niemieckiej. Ciąg dalszy nastąpi. Jeszcze tego wieczoru, proszę Państwa. Pan Tomasz Konieczny, Bas Baryton, jest gościem tej części wydania Trójki pod Księżycem. No, muzyka operowa rzadko u nas gości, ale skoro wspomnieliśmy Baltic Opera Festival i jeszcze wspomnimy, gospodynią tego festiwalu jest Opera Bałtycka w Gdańsku, tak mile wspominana właśnie przez Pana Marka Weissa, to przypomnę, że na trzecim, nie na drugim Baltic Opera Festival pięknie prezentowała się Turandot Puccini'ego akurat. W operze leśnej Nesum Dorma ta aria zabrzmiała absolutnie anielsko. A to wykonanie, które wybrał Michał, no uchodzi za absolutnie z kolei Iko Niczne. Będzie szansa... Chance porównać przynajmniej tę Dokładnie. trzecią część Walkirii. Latem wspominał pan czwarty Baltic Opera Festival. Nie jest tajemnicą, że Walkiria zawita do opery leśnej. Marzyłem o tym od zawsze, żeby Walkirię zaproponować w Sopocie. Z okazji tego wielkiego jubileuszu 650 lecia powstania Kierśnienia Nibelunga zaproponujemy inscenizację z Kopenhagi. Kwiewałem parę lat temu w Kopenhadze. To jest inscenizacja Johna Full James. Z przyjemnością wsłuchujemy się w ten radosny ton pana Tomasza Koniecznego. To tak trochę na pociechę dla tych, którzy przejmują się historiami, które opowiadane są w librettach operowych, a nie są to zazwyczaj wesołe historie. Można powiedzieć, to tylko sztuka, przecież wiadomo, że w życiu każda miłość kończy się happy endem. Przepraszam za... oczywiście. Wagner miał taką obsesję na punkcie właśnie faktu, że kobieta musi ratować jakby tego mężczyznę, który coś tam zawsze musi namącić, prawda, i potem zbawcją tego mężczyzny jest ta kobieta. Ten motyw pojawiał się już w, w latającym Holendrze, czyli w utworze, który został skomponowany przez Wagnera w wieku 29 lat, więc bardzo wcześnie. I w zasadzie ten motyw, właśnie motyw kobiety zbawiającej, nie tylko mężczyzny, ale w ogóle świat, ten motyw pojawia się u Wagnera zawsze w zasadzie. Począwszy właśnie od Holembra poprzez pierwszy Nibelunga, a skończywszy na partifalum, gdzie to jest już ewidentnie oczywiste. Znaczy Wagner przede wszystkim bardzo wierzył w człowieka. I Dlatego też dla mnie Wagner jest tak przejmujący i tak też osobiście odbieram jego twórczość. Roześmiałam się, bo kiedy pan wspomniał o tym uczłowieczeniu, a oprzytomniliśmy sobie przecież, że to było 150 lat temu, to można by powiedzieć, że ucz uczłowieczył kobietę. Wagner miał ogromny respekt wobec kobiet. Jego życie prywatne oczywiście... Było pełne różnych wtop, również jego ta historia długów, które miał i niezręczności, które się pojawiały, że Wagner bardzo często musiał uciekać za granicę, gonili go wierzyciele, czy musiał uciekać z powodów politycznych. No taki już ten nasz Wagner był. Gdzieś tam jest oczywiście też pewna przekora w tym, że właśnie według Wagnera ten mężczyzna musi być uratowany. To może nie do końca dojrzałe, o tak. Jest nie do końca dojrzałe, ale za do pełne, roku osobistego. Taki przypuszczam Wagner był. Tym razem umawiamy się na spotkanie przed czwartym Baltic Opera Festival w Gdańsku i Sopocie. Może już nie przez telefon. Postaram się stanąć na głowie, żebyśmy mogli to spotkanie rzeczywiście zrobić osobiście w Polskim Radio. No w tej chwili to jest rzeczywiście dość karkołomne, bo rzeczy dzieją się bardzo, bardzo intensywnie w tej chwili. Przede wszystkim zapraszam Państwa serdecznie na koncert 12 kwietnia do Teatru Wielkiego Opery Narodowej, koncert z cyklu Wielkie Głosy, a za a raz potem zapraszam Państwa oczywiście do wzięcia udziału w Bolcik Opera Festiwal. Drugi, siódmy lipca. Oczywiście nie będziemy proponować Państwu tylko i wyłącznie Wagnera podczas tego festiwalu. A mi się marzy, żebyśmy mogli w przyszłości w Operze Leśnej zapronać kilka różnych tytułów. Na razie to jest Trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, głównie z powodów finansowych. Wiadomo, że przed II wojną światową był grany cały pierślin Nibelunga chociażby, więc to nie jest niemożliwe. Będzie kosztowało bardzo dużo wysiłku. Wydaje mi się, że to, że rozpoczęliśmy ten festiwal tworzyć i że on gdzieś tam już swoim rybem się toczy. To już jest bardzo, bardzo duże osiągnięcie. Tylko dodam, że mieliśmy w tej chwili w Nowym Jorku dwa koncerty promujące nasz festiwal w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. Na koncercie w Nowym Jorku 30 marca wystąpiła cała moja obsada Tristana Izoldy z Metropolitan Opera. Hmm. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że koledzy wierzą w tę ideę, w to, że to ma sens i że jest to coś yy, yy, no, z ogromnym potencjałem. I ja z tego powodu się tym param, a to, że, że mnie tak zasyca klimat tej opery leśnej, akustyka tego miejsca, no to samego mnie troszeczkę zaskakuje. Ja no, co roku jak tam siadam na tej widowni i słucham tej pięknej muzyki, to jestem oczarowany i... Zarzekam się najpierw, że już koniec, już więcej nie będziemy tego robić, to kosztuje zbyt dużo, a potem znowu człowiek właśnie usiądzie na tej widowni, popatrzy na to, poczuje ten klimat i, i znowu tam wraca. Niech to się dzieje, mam nadzieję też, że politycy będą troszeczkę bardziej spodegliwi, jeżeli chodzi o gwarantowanie finansowania tego festiwalu, bo na razie... Niestety działamy cały czas i właśnie nie można ludzi zakontraktować, jeżeli nie mamy gwarancji finansowania na za dwa czy za trzy lata, prawda? Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą należałoby w tej chwili jasno powiedzieć, wyartykułować i zmienić. Po prostu bez tego się... Nie da tego typu festiwalu z dużym rozmachem realizować nigdzie. No w naszym kraju również, chociaż my jesteśmy bardzo kreatywni i potrafimy kompensować te różne niedogodności, ale z drugiej strony są granice i wytrzymałości psychicznej i zdolności do, do zniesienia jeszcze większego stresu. A ja muszę Państwu się przyznać, że mnie ta inicjatywa który się podjąłem i którą konsekwentnie nie kontynuuję, ale ta inicjatywa kosztuje mnie bardzo, bardzo dużo zdrowia. Mam nadzieję, że to przyniesie oczekiwane efekty i że też zaowocuje nowym, wspaniałym pokoleniem śpiewaków i, i że będziemy mogli kiedyś powiedzieć sobie, że jesteśmy dumni właśnie, że wariaci spotkali się w tym roku 2021, wymiesili sobie to i, i stworzyli coś trwałego i wartościowego. Też próbuję pokazywać w Polsce, że ta kultura wysoka może być również finansowana prywatnie, Myśmy znaleźli w Stanach Zjednoczonych pierwszą donatorkę, Amerykankę, niezwiązaną z Polską zupełnie bez polskich korzeni, która po prostu uwierzyła w tę ideę, więc jesteśmy w stanie też ludzi zachęcić, zarazić ich tym pomysłem, tą ideą. Czasami chciałoby się powiedzieć do ludzi decydujących o tym, jak są rozdzielane środki. Bardzo was prosimy, nie przeszkadzajcie. Po prostu pozwólcie nam działać, bo mamy ogromną wyobraźnię, ogromną fantazję. To pomysł wizjonerski. I ten pomysł jest pomysłem nie takim zwyczajnym. Tylko nie, nie zepsujcie tego. Po prostu nie zepsujcie hmm. tego. Taka byłaby moja konkluzja. Proszę, jak na tacy macie podane, korzystajcie z tego, z tego kapitału, to jest soft power, soft, ale jest power, więc mówię do Państwa decydentów, korzystajcie pełnymi garściami z tego, co już udało nam się osiągnąć, a przy Państwa pomocy uda nam się osiągnąć jeszcze dużo, dużo więcej.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 my dreams, the earth is empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance that's never free What it's like to feel these feelings, like I do, and I blame you, no one bites back his heart on their anger, none of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance, let's never forget L I am -E I am the best, he I am the best, he I am the best, Say the death song dwa, bo nie tylko opera tej nocy, choć zatytułowaliśmy to poświąteczne e, wydanie Noc w operze. No przecież nie upiór. No. Nawet jeżeli straszny Falsta. Ech, a jeżeli mamy jeszcze czas, sprawdzam, mhm. to m, przed nami... E, tak, to pozwolimy sobie na najsłynniejszy operowy przebój. E, mianowicie ten skomponowany, Państwo już się domyślają, przez Georges Bizeta. sono radepate delle la la pi nawet zatańczył. Tyle radości po świętach. Bardzo dziękujemy. Panowie Zbyszek, Przemek, Jacek, Paweł byli z nami. No cudownie. Aha, a my to Beata Wolska, która pozostaje do świtu. Michał Żołądkowski i ja, BM. No dobranoc pod malejącym księżycem pieśni o księżycu pełnym z kosmicznymi pozdrowieniami dla Artemis II. slide To promocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stanowski.